O ile mówimy o tak zwanym miłującym Bogu, to jeszcze to jest uznawane przez ludzi. Ale gdy tylko zaczniemy mówić o sądzie, o grzechu, a jeszcze gdy dołożymy do tego piekło, to bardzo szybko się to może zmienić. Słyszałem od pewnego brata, który bardzo wiele pracuje, czy dużo pracuje z niewierzącymi dziećmi. I on tym dzieciom coś powiedział kiedyś o piekle. I następnego dnia zaraz rodzice do niego przyszli i powiedzieli mu następującą rzecz. Jeśli jeszcze raz wspomnisz o tym naszym dzieciom, to zgłosimy Cię na policję. I to w chrześcijańskim kraju. Co było motywem tych ludzi? Czytamy, byli napełnieni zazdrością. Wald чи Eifersucht bedeutet, dass man jemand хочемо мати щось, що має хтось, а ми czy не zawiść Ці jest New danse, to coś, że chcemy mieć coś, czego co ma ktoś, a my yeah, tego nie posiadamy. Izydorcea Jesus annähme nach den düstlichen Ein zweites Kennzeichen auch vieler Menschen heute, to jest druga cecha charakterystyczna ludzi w dzisiejszych, to są yy inkonsekwent sind, którzy są bardzo niekonsekwentni. Man will den christlichen Glauben nicht, aber man ist trotzdem neidisch auf die Christen, auf die Wiedergeborenen, die ihn haben. Nie chce się wcale przyjąć chrześcijańskiej wiary, a jednak jest się zazdrosnym, że inni to mają. Wir erinnern uns daran, dass Eifersucht auch das Motiv hat, ein Motiv hat, den Jesus ans Kreuz zu wunden. Jakże to nam przypomina e, to, że zazdrość była jednym z motywów dla których przywito Denn razem przez anioła gelesen w Hebrajer 1 was anгел für eine Aufgabe haben. Hebrajczyków czytamy jakie zadanie mia miały czy mieli aniołowie. Sie sind dienstbare geister und ausgesandt, um die gläubigen zu retten. Oni są tymi usługującymi duchami rozselanymi by ratować wierzących. E, to sąj apostołowie hier erfahren. Bildtego właśnie tutaj doświadczyli apostołowie. Ähnliches і wir речі auch і erfahren vielleicht być może nie w tak spektakularny sposób. Je Wir lesen nicht, dass die Apostel darum gebetet hätten. Wir zitujemy tu nic o tym, żeby apostołowie o to prosili. Czy mamy z bestimmt oder vielleicht getan? aber wir lesen nichts darüber. Aber nic o uns drei Dinge mitnehmen. Gott ist heute noch ein Gott der Wunder tog i dzisiaj bóg jest bogiem który czyni cuda. Może w trochę inny sposób, nie tak widoczny jak wtedy, ale wir in temu Bogu, o którym wczoraj też rozmyślaliśmy, zaufać w trzech obszarach. po pierwsze, co er robi. Po pierwsze, w tym, co on czyni. Nie możemy mu zadać, przepisać tych cudów, które on ma uczynić. Pozostawiamy to jemu, co on czyni. Po drugie, pozostawmy to Bogu, w jaki sposób on to uczyni. Myśmy chcieli w tym, co on czyni bo bardzo często bywa tak, że chcemy Bogu dać przepis, w jaki sposób powinien to uczynić, Ale jak jest tak samo jak i co w rękach Bożych. a dritte, punkt i trzeci punkt, Gott wann er tut. Pozostawmy Bogu kiedy on to uczyni. My Naszym życzeniem oczywiście jest, by było to jak najszybciej. Tutaj też ta pomoc przyszła natychmiast. Wir etwas Ale czasami bywa i tak, że musimy trochę poczekać. Znaczy, co się dzieje? A więc po pierwsze, co Bóg czyni, po drugie, jak On to czyni, po trzecie, kiedy On to czyni. I jeszcze moglibyśmy dodać czwarty punkt, przez kogo On to czyni. I również w tym jest Bóg suwerenny. ten ostatni punkt, przez kogo on to czyni, czy to nie jest tego takiego swego rodzaju Boża ironia, że on przez jednego anioła działał czy spowodował to uwolnienie wobec tych, którzy zaprzeczali иснению Аню. Ich stelle nicht so viel gefunden. Es gibt mal ein Instrument an der Stelle, wo einhängen 185.000 Mann, stimmt? 185, 185.000 er dann Strecke. I on daje y, tym y, apostołom y, to zadanie, idźcie do świątyni, um dort alle worte zu reden. i tam wypowiadajcie wszystkie te słowa, które darzą życiem w XX wierszu. Te słowa życia miały być wypowiadane, mieli mówić o tym. Und nicht a nie pokazywać czy odgrywać je. Mówię to z całą świadomością. Czy udawać. W ostatnim liście, który napisał apostoł Paweł, mówi do Tymoteusza Głoś Słowo. Od tego się zaczęło. To czynił Pan Jezus. To czynili apostołowie. To czynili apostołowie to czynimy i my dzisiaj. I tak pozostanie aż do końca. Ja czasem mam takie, takie obawy, że my zaczynamy od, od, odstawiać, od, odgrywać teatr, jeśli chodzi o Słowo Boże. Albo jesteśmy tymi tylko modlącymi się. Którzy chcą to obrazowo, tylko i wyłącznie e, obrazowo e, przedstawiać, a in mamy Słowo głosić. Durch Wort. Głosić S Słowo Boże, przez Słowo Boże. Heißt, das Bild, das Wort ja Jest taka broszura, która tytuł brzmi, gdy obraz zabija, zabija Słowo. I do tego nie może dojść. Coż mieli mówić? Wszystkie słowa, te słowa, które darzą życiem. Wszystkie słowa to oznacza z takim wyważeniem przedstawiać tą prawdę. to oznacza z takim wyważeniem prawdę to oznacza, że jest to takie podkreślenie tej prawdy. Zabezpiecza przed podkreśleniem tej prawdy. Zabezpiecza przed podkreśleniem jakiejś prawdy. Kosztem zaniedbania jakiejś innej prawdy. I też bracia e, muszą się zszedł przed tym, by nie przedstawiać tylko swoich ulubionych tematów, steht, bo jest takie niebezpieczeństwo, ale by ta prawda właśnie w tym wyważeniu zawsze była przedstawiana. Tak, jest czas, gdy w naszym środku mamy bardzo tę prawdę, żebyśmy byli bardzo może tak być, że tą prawdę o Chrystusie i Jego zgromadzeniu ona będzie nad wyraz podkreślana a zaniedbywana Ewangelia a dziś wydaje mi się, że inne niebezpieczeństwo jest tutaj tak na pierwszym miejscu że my podkreślamy, czy za, za bardzo podkreślamy Ewangelię Wenn wir dieser Gefahr unterliegen, egal nach welcher Seite, jeśli my to będziemy zaniedbywali obojętnie w którą stronę, ist es nicht mehr to nie będzie to więcej tą prawdą. Und was Sie sagen? I cóż o nim mieli mówić? dieses Lebens. Wszystkie te słowa życia. Das znaczy, heißt, diese Worte beinhalteten den der Wiedergeburt. To znaczy, że te Słowa zawierały to, ten zarodek życia. My jesteśmy zrodzeni przez to trwające i istniejące Słowo Boże. Wiede geist. Znowu zrodzeni z Wody i Ducha. Ja, Geist wendet das Wort an unsere Herzen und Gewissen. Duch Święty używa czy, czy kieruje to słowo ciągle do naszych serc i sumień i te słowa mają ten zalążek życia wiecznego w sobie i to właśnie w tej świątyni miało być mówione do tego ludu i teraz wyczytamy czytamy w świątyni haben wir wieder eine Stelle in der Botschgeschichte die to, die Übergangszeit to, beschreibt das neu rum haben wir tutaj ten czas w tych dziejach apostolskich który opisuje ten czas przejściowy że krótka taka praktyczna uwaga do tego wiersza 20 no, eine kurze praktische bemerkung zu vers 20 wszystkie te słowa, które darzą życie, ale uh, worte dieses lebens masz dzieci każdy ojciec uczucie to zna i każda matka wenn man kinder hat dann hat jeder vater jeder mutter solche to automatycznie myśli się o tym jak dziecko albo może ten kto idzie po mnie jest młodszy zareaguje. Dann denkt man darüber nach wie wird mein Kind oder der der nachkommt reagieren. Wczoraj przechodziłem przypadkowo można powiedzieć koło hotelu Nowotel. Gestern bin ich zufällig an dem Hotel Nowotel, vorbeigegangen. I na jednym z ekranów bankomatu zauważyłem e, obraz reklamowy i tam był tytuł reklamowanego filmu Samson. Zmartwiłem się. Nie widziałem tego filmu, ale zmartwiłem się natychmiast. Äh ich habe diesen Film nicht gesehen, aber ich bin sofort besorgt und habe mich sofort gesorgt, als ich das gesehen habe. Zastanawiałem się, o ile natychmiast ilu ludzi, może szczególnie młodych ludzi, którzy chciało zobaczyć ten film, spodziewając się, że jest jakimś odzwierciedleniem biblijnej prawdy. Ich habe nämlich gedacht, wie viele junge Menschen vielleicht äh, diesen Film sich anschauen wollen in der Hoffnung oder in der Erwartung, dass sie da eine reale Widerspiegelung des Wortes Gottes ähm anschauen. Wie wird's może ktoś wypowiedział, ja no ja nie mógł zawie, bo nie widziałeś tego filmu. Ich habe i nie widziałem nigdzie troski o to, żeby zbliżyć ludzi do słowa Bożego. Nie nigdzie, ähm, die Sorge oder die Bemühung darum gesehen, dass die Menschen wirklich zum Wort Gottes näher gebracht werden. To znaczy troski tego świata. To nie jest nie leży w zakresie tego ducha. Ich meine jetzt die Bemühung dieser Welt, das liegt nämlich gar nicht in in den Bemühungen ihres Geistes. Dlatego drodzy młodzi, w szczególności bracia i siostry, dla salię lieben jungen Brüder und Schwestern. Proszę gorąco was o to, abyście wzięli sobie mocno do serca, że Pan nam dał słowa, które dają życie. Ich bitte euch nimmt es euch sehr zu Herzen, dass unser Herr uns Worte des Lebens geschenkt hat. Nie obrazy Und nicht Żaden obraz nie przyprowadzi was bliżej do Słowa Bożego. Euch näher zum Wort Jeżeli pragniecie, aby wasze myśli były rzeczywiście głęboko przeniknięte przez prawdę Słowa Bożego, to proszę, nie pozwalajcie, by były one przytępione przez powierzchowną znajomość biblija formation abrazo dann bete ich dass sie nicht durch eine oberflächliche das wissen des wortes von gottes irgendwie um, zugedrückt oder abgestumpft werden für mir haben wir so ja ganz oft sind das rzeczy które w ogóle się z prawdą nie pokrywają ich uh, übergehe schon dieses das häufig solche sachen sich überhaupt nicht mit der wahrheit des wortes gottes decken tut da odnoszą się dokładnie do tego czego potrzebuje stary a nie nowy człowiek die sich im Blick auf oder auf das beziehen, was häufig der alte Mensch braucht und nicht der neue Mensch. Wartego jeszcze raz. Prawda to pomoże wszystkim na serce, że wielka prawda w tym wierszu jest zawarta słowa, które dają życie. Teraz möchte ich noch einmal eben das betonen, auf die Wahrheit versteht, dass sind Worte dieses Lebens. Ich nasze serca będą czułe, ile razy siadamy przed elektronicznym ekranem, obojętne, czy to jest telefon komórkowy, czy komputer. unsere herzen doch sein, so oft wir uns vor bildschirm hinsetzen, sei es nun ein oder auch ein smartphone. Mam nadzieję, że tutaj mamy okazję nad tym się zastanowić, jak przełożyć to na dzisiejsze życie. Ich habe heute Hoffnung, dass wir hier drüber nachdenken können, wie wir das auf unser Leben anwenden können. de dürfen noch weiter gehen. Ich, wir können gehen. 19. Da haben wir nämlich, żeby wspomnieć, 19. Wir haben schon erwähnt, dass der Engel des Herrn das alles getan, was już o tym, że anioł pański uczynił wszystko, co było w jego mocy. Nicht nur hat die Apostel befreit, aber auch wille des Herrn ihnen übermittelt. Tylko, ich ich ich uwolien, ale im także das gilt uns heute auch. Ja, nas Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk. Idzcie, aby wystąpił wśród gości ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życie. My dzisiaj nie mamy ludzkiej świątyni, która została rękami stworzona, ale posiadamy, czy mamy Pana Jezusa, to jest ten ośrodek naszej wiary і dürfen auch im gewissen Sinne hinausgehen stellen uns auf irgendwelchen platz wir również możemy iść jakby na zewnątrz postawić czy stanąć w jakimś tam wybranym miejscu in der stadt beim czy w mieście, czy przy stole z literaturą pasage, pas pasage, nicht, ja, w jakimś tam neptaku, czy gdziekolwiek nie wiem Є багато можливостей. І nier wielomodziwości. Und redet і redet. Якщо możemy mówić i mówić. Wenn ich dieses Wort in Tempel auslasse, dann sag ich so, redet zu dem Volk alle Worte dieses also, um świątyні, to byśmy i głoście, budові, wszystkie te słowa які darzą життя. Interesant auch ist, dass die Wächter haben den Engel nicht gesehen. Czekawałem, rzeczą też jest to, że strażnicy tutaj e, tego anioła nie ujrzeli. Aber die Apostel haben ihn es steht geschrieben die andere Aufgabe hatte mieli inne jakieś zadania hier öffnete er die türen vom gefängnis tutaj anioł otworzył drzwi więzienia und dort stand er mit gezogenem schwert dort stand er mit einem on stał z wyciągniętym mieczem um dem Gearem den Weg zu versperren. Aber ähm um, obstrzymać się zatrzymać się Billeama Balama na jego drodze. Co palak, który szedł po barak. Tym Co chciałam powiedzieć, to jest to, że ta oślica wtedy widziała tego anioła. Bilam a Balaam go nie widział. Aż do ostateczności. Und dann lesen wir, der Herr hatte Bilam augen Następnie czytamy, że Pan sam temu Balaamowi otworzył oczy. Auch hier, die sind. Widzimy, że ci, którzy są własnością Pana. Dem Herr schenkt Licht. Dem Herr schenkt Licht. Und die können erkennen auch das Wort Gottes Und sie können auch das Wort Gottes erkennen. Und auch die Hilfe des Herrn erkennen. Und sie können auch die Hilfe des Herrn erkennen. Und sie können auch die Hilfe Vielleicht ist es gut, dass wir uns daran erinnern, może dobrze jest, gdyśmy sobie przypomnieli. Was te worte des Engels zunächst für die Apostel bedeuten. Co oznaczały słowa wiele... aber ich glaube, es ist eine Ermunterung an die Apostel nichts auszulassen von dem was sie bisher verkündigt haben aber nichts nie opróżniać z tego co do tej pory głosili und wir haben gesehen in der apostelgeschichte liegt der schwerpunkt auf der verkündigung dass der jesus auferweckt worden ist і тут є це der Widerstand von den Sadduzeern, die diese Auferstehung leugneten. Wie du jetzt denn sprze sprzeciwianie się saduceuszów, którzy temu zaprzeczali. Und Jesus möchte Gott Und wir sehen, dass sie es befolgen, wenn wir zuferst 30 kommen, verkündigen sie das auch vor dem Synedrium. I widzieli, że oni e, e, ucznili tak, gdy e, dass ми завжди wieder versuchen das ganze evangelium die ще wahrheit застосування на wir життя całą prawdę całą що w głowie noch eine anwendung auf unser leben heute na wir sind dankbar dass wir freiheit haben Ale dlaczego jesteśmy pozostawieni na tej ziemi? Wir dem Herrn Abyśmy mogli służyć Panu. 5: die Freiheit nicht für das Mówiąc słowami Galacjan 5, nie macht euch ein schönes Leben. Nie powiedział do apostołów, a teraz żyjcie sobie wygodnie. І це було schwierig, es wäre besser zu щоб gewesen zu sein, und um nicht в ins Gefängnis zu kommen. Typischliście było in że te, to ten brakujący nacisk z zewnątrz sprawi, że będziemy takimi cielesnymi chrześcijanami chciejmy to zadanie Pana wziąć jeszcze raz do naszych serc aby Jemu służyć w tym dziele Dzieło Pana Jezusa w Jerozolimie jeszcze nie było dokończone. Apostołowie an dem sie worden waren, Tempelbereich Jerusalem. mieli głosić czy przemawiać dokładnie w tym samym miejscu, z którego zostali wzięci, pochwyceni w tej świątyni. Im Leben des Apostel Paulus später in seinem Dienst sehen wir, dass er bei Verfolgung dann manchmal weitergeht an einen anderen Ort. W życiu apostoła Pawła widzimy, że gdy był in dieser Stadt in Tutaj ta służba ma miejsce w tym samym e, mieście, w tym samym obszarze. Gott, wann eine an einem Ort zu Ende ist. I to e, postanawia Bóg, kiedy dana praca w danym miejscu je, ma być zakończona, a nie te zewnętrzne okoliczności. To było wcześniej powiedziane, że jak Bóg Wcześniej było też powiedziane, w jaki sposób Bóg wyratowuje. Kiedy Bóg ratuje. Przez kogo Bóg ratuje. Że to musimy i powinniśmy pozostawić Bogu. I jeszcze jeden krok dalej chciałbym pójść, który jest bardzo poważny czy Bóg wyratuje. oczywiście wiemy że tu nie może być wątpliwości, czy on może wyratować. Jeśli otworzymy hebrajczyków 11 gdzie mamy to, to zestawienie tych bohaterów wiary gdzie te ich czyny są też wymieniane. To mamy tam e, podział, podwój, e, podział na dwie grupy. I ta und druga grupa jest o niej napisane i wielu innych i też wielu innych. Und das sind solche, die aus diesen Umständen nicht gerettet wurden nach außen. I to są też tacy, do nich zaliczają się też tacy, którzy z tych zewnętrznych okoliczności, w których się znajdowali, nie zostali wyratowani tutaj w cieleśnie. I którzy też swoje życie oddali. Das ob wir I również to, czy Bóg wyratuje, to musimy Jemu pozostawić. Ciekawym jest też to, że ci przyjaciele Daniela, którzy zostali wrzuceni do tego pieca ognistego mieli obie te możliwości przed oczami Co do samych siebie to oni mieli to przekonanie, że Bóg nas wyratuje Ale dodają, a jeśli nie będzie to Jego wolą to mimo wszystko nie skłonimy się. My zostaniemy e, stałymi czy trwale w tej, przy tej wierze czy w tym postanowieniu. Jeszcze krótka uwaga do 17 wiersza, przepraszam. August sagte, sarnucea das synedrium umgangen haben du ist es ausgewobil, dass tutaj arcykapłań to ci saduceusze otoczyli czy czy um, otoczyli to synedrium, synedrium nie, nie powiadomili tego synedrium czyli uczynili pojmali apostołów nie informując nie pytając ich o to właśnie normalny gang co też powinno być naturalnym krokiem z ich strony. In Tagen, gestern, Już in heute binden lösen wczoraj też mówiliśmy w czasie konferencji o tym zawiązywaniu i rozwiązywaniu. Etwas, to jest też coś, co czyni zgromadzenie, a nie pojedynczy bracia. I chciałbym nacisk na to położyć. Gdy odwiedza się różne czy poszczególne kraje, różne kraje, to można niestety stwierdzić, że też sprawy różnie wyglądają що einzelne Personen особи wurden aus der Gemeinschaft der Gläubigen? Czy jakieś pojedyncze osoby są wyłączane ze społeczności wierzących? Podział na einzelnen Bruder oder durch eine Gruppe von Brüdern. Przest pojedynczego brata czy też przez grupę braci, która się zebrała. To jest przeciwne słowu Bożemu. So ist, A jeśli takie, takie zdarzenie czy takie czyny miały miejsce? a das immer fatale folge. Mato zawsze fatalne e, skutki. Możecie wie, das beachten und nicht handeln nach gutdünken, sondern wirklich in wahre einstimmung mit dem brać to pod uwagę i nie czynić według naszego własnego mniemania, ale według słowa Bożego. ein kurzen gedanken zu den 19 20 jeszcze krótka myśl do wersetów 19 20 kot benutzt an engel um die türen des gefängnisses zu öffnen bog używa anioła by otworzył drzwi więzienia er але він не використовує Engel щоб die Worte те слова, які reden життя. zu завдання Alle, on nie używa anioła, aby to, on te слова, które darzą to Hier, in Fall In 21 hat zwei Teile. Ludzie Apostle, die Dinge getan haben. In der ersten Części mały napisane, co uczynili apostołowie, słudzy Pańskiej. Und im zweiten Teil wird uns berichtet, was die Widersacher Gottes getan haben. Ab drugiej części, co uczynili ci przeciwnicy Boże. Und ich möchte drei Punkte sagen zu dem, was die Apostel getan Po pierwsze, byli posłuszni. Dokładnie uczynili to, co im anioł e, powiedział, kazał. Nie powiedzieli, o to zbyt niebezpieczne. Po prostu byli posłuszni. Po drugie, Po drugie, w tym posłuszeństwie byli, posłuszeństwie byli gorliwi. Anioł nie dał im jakiejś godziny, jakiegoś czasu i nie wskazał. Z brzaskiem dnia, bardzo wcześnie rano, weszli do świątyni. Und das dritte, Trzeci punkt. Sie sind und den rest sie Gott. Są posłuszni, a całą resztę pozostawiają Bogu. Jetzt weiter, wie er jetzt I widzimy dalej, w jaki sposób On działa. Der handelt jetzt nicht durch einen Engel. Chiny działa teraz przez anioła? Sonen er handelt jetzt in seiner Vorsehung. Alle działa, A teraz on działa e, w, swoim, e, w swojej Er trifft nicht wie durch den Engel sichtbar in Entscheidung on nie występuje w ten, spo, w ten sposób, że e, przez anioła, który byłby widzialny merken, wie er steht. ale widzimy tutaj jak on jest ponad wszystkim zeit, kommt der Mann und erzählt, die im we właściwym o właściwym czasie przychodzi ten człowiek i donosi im ci ludzie stoją w świątyni i głoszą no für dieses Gottes in seiner Tu jest właśnie ten przykład, tylko jako przykład tej opatrzności Bożej. Was tun nun die A co czynią ci przeciwnicy Boży? Czynią to w zasadzie, co powinni um, uczynić w werszu już 17. Zwołują e, tą radę. To był ten organ religijnej mocy. To był właśnie ten organ tej mocy, czy tej, tej mocy religijnej. Das -gremium. To gremium, które miało tą moc decydowania, decyzyjne. Rufen die I zwołują tych starszych. Ältesten, die eine A ci starsi mają swego rodzaju poznanie. Czy, czy też das, uznanie. Sie rufen das synetium zusammen. Oni, więc oni zwołują to synedriu, And, you things, sure? są pewni swojej e, sprawy, tak jakby. There, I gdy już wszyscy byli zprowadzeni, to, to posyłają e, tego posłańca do więzienia. On wraca sam. Apostołów tam nie było. Czy Te, ci służby w wierszu 22 to byli ci Lewici, którzy należeli do tej straży świątyni. I oni wszedłszy, zobaczyli to więzienie puste. I teraz dzieje się coś ciekawego. Te saduceje, które wszystko, co nie można zobaczyć i wyjaśnić, Ci saduceusze, którzy od, odrzucali wszystko to, czego nie można zobaczyć. Zmartwychwstanie, aniołów, duchu, duchów, czy ducha. Die Zeit. Można by ich tak nazwać racjonaliści tamtych czasów. Die etwas hören, was nicht zu ist. Musieli usłyszeć coś, co nie da, czego nie da się wyjaśnić. Na zewnątrz, patrząc z zewnątrz, na to wszystko było w porządku. Die waren mit e, te drzwi więzienia były pieczołowicie zamknięte. Die da. E, straże na miejscu były. Ist das leer. A jednak więzienie jest puste. Das kann man w sposób naturalny, ludzki, nie, może, nie jest się w stanie tego wyjaśnić. Ale to był ten cud Boży, który on sprawił dla uwolnienia swoich sług. I teraz wszyscy tutaj są zakropotani. I będziemy teraz dalej rozważali, jak Bóg nad wszystkim czuwa i mówiąc tak pociąga za wszystkie sznurki. hier zwei Grundsätze finden in diesem Abschnitt möchte Jacques im Fragmentie znajdujemy dwie zasady zwei grundsätze warum diese schriftgelehrten nicht glauben wollten entwerse hatte natychmiast uczeni w piśmie nie chcieli wierzyć der es grund den finden wir in vers 18 bei versuch hier schpoboz znajdujemy go w wierszu 18 albo 17 to jest ta In zweiten Rund finden wir, wie wir gerade gehört haben, in Vers 23. Anruki Pawul sagt plus geschriften wiersz 23. Gott wirkte ein Wunder und sie wollte nicht hören. Buch ist działał cud, a oni nie chcieli słuchać. Glauben ist eine Herzenssache. Und man kann Gott ablehnen oder nicht i można Boga odrzucić, albo i nie. A jeśli Bóg w taki sposób, jak tutaj się objawia, to jest to bardzo straszne, jeśli się go odrzuca. W następujących wersetach, począwszy od 23, znajdziemy, że aposteli że oni e, wypytywali tych apostołów od wiersza 28 a oni zaświadczyli, czy poświadczyli, że trzeba Bogu bardziej być posłusznym niż ludziom. I czytamy w 33 wierszu taką odpowiedź, а sie, sie aber wurden als sie söhnt und durch що und berat schlagen sie umzubringen. Danke to swietów paty berzczekłeś imię Krzysztofa nad nim przed przebodzeni i chcieli ich zabić. Doszło чи ти вже einen herzensentschluss für і сказав «так» в już podjąłeś Або чи żeby є для тебе w Або Boga? і ist dir Gott egal, albo czy Bóg jest dla ciebie obojętny? як ми це ihn sogar Może to doprowadzić do tego, tak jak tutaj czytaliśmy, durch die und den Neid, że przez zaśmot i zabiść, pojawi się jakaś zła myśl, so wie ich in Vers 33, sogar e, tak jak to czytaliśmy w 33 wersie, że nawet chcieli go zabi ich zabić. I do tego chcę czytać jedno miejsce z Jakuba 3. Chciałbym z Jakuba trzeciego rozdziału przeczytać jedno miejsce do tego. Jakuba trzeci rozdział. Jakuba 3, 16 napisane jest. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Wir haben von Neid <w tokenance> <Some> und Streit auch bei den hohen Priestern gelesen, sie waren ungläubig und sie predzejer. Czy talishme o zazdrości, zawiści u Wenn man sieht, dass jemand etwas besitzt, was dann auch haben möchte. Myślimyśmy sobie, że sogar sein auf Veranlagung von anderen Menschen. Man wird manchmal bezaßrośniene jakieś dziwiczne usposobienia od kogoś. Wie kann man sich vor ihnen schützen? Werkes braucht man, um bahować się od uh, zazdrości. Als erstes, dass man es erkennt, ob besche, że rozpoznamy to w naszym sercu. Als zweites, dass man i po trzecie, przez to, że będziemy wdzięczni za to, co Bóg nam dał. A teraz chcę coś powiedzieć, co z pewnością was zadziwi. Man kann sogar sein die eines Można być nawet i zazdrosnym na dar, który posiada inny brat. Dziękuję. Und das ist gefährlich. In der ist mir bespiechna. Denn daraus entsteht jede schlechte oder böse Tat. Wenn ja was z tego powstaje każdy zły i niedobry czyn. Das ist jetzt etwas breit in der Betrachtung. Jest to trafie, Max Bielecher hatte einen Schwager, який називався Макс Graf. Der Max Bielecher miau äh так добре der слово як брат Макс. Marcel Graf. Und Marcel Graf konnte nicht so gut das Wort e, predigen wie Max Ahmed, wenn ich doch so gut reden könnte wie du. Ach, Marcelo, du wärst ein großstm, großstimmiger, prämales, tak dobrze jak ty. Ahmed, antwortet, denn macht antworten ihm. Ahmed, ser, könnte ich doch so gut schweigen wie du. Ach, Marcelo, du wärst auch tak dobrze milczeć das ist ein Beispiel dafür, dass es wichtig ist, dankbar zu sein für das, was man hat. To jest taki przykład na to, jak to ważne jest, aby być wdzięcznym za to, co Pan nam dał i nie sięgać po to, co ten inny wydaje się, że ma coś lepszego. Tutaj zazdrość w tych, u tych niewierzących sardyceuszów doprowadziła do tego, Że oni Boga i Pana Jezusa nie przyjęli. Zakończymy rozważanie słowa. Wiepe nie jest jego